Dzień dobry bardzo. Dobra, jak Radio Z. Oczywiście to nie Radio Z, totalny... Totalny... To ma totalna amatorszczyzna w moim wykonaniu. Kto zna ten wie, kto słyszał już nieraz, to wie. To jest totalny... totalne, za dużo słowa totalny. To jest ewidentna amatorszczyzna. Przed wami oczywiście w niezmienionej formie Łukasz Lubiński podcast. Tym razem Borys Trzyka. Borys Trzyka Można czytać Borys Trzyka, czy też Borysek Zależy, taki, taki, powiedzmy hmm, em, Ja bym powiedział, że jest to Jakieś takie, takie, takie, takie nie wiem, Pokemoniaste, ale kiedyś mi się to spodobało Nigdy nie mogłem e, Borys w żadnym portalu Bo wszystko było zajęte, Borysek Za bardzo pedalsko brzmiało Borys Trzyka, całkiem ciekawie Teraz wszędzie praktycznie Jeżeli jest jakiś link Borys Trzyka To jest mój, mało portal jest gdzie rejestruję, gdzie jest ktoś inny zarejestrowany pod tym nikiem, Dlatego zazwyczaj jestem ja. Ehm, kiedyś mi ktoś zarzucił, że to, się, to, to, to jest coś związane z Borysem Kozielskim. Ehm, z całym szacunkiem dla, dla, dla Borysa. Nie. nie. Nie. jestem żadną rodziną czy coś w tym stylu. Nie, nie, nie, po prostu to jest. Ehm, w tym momencie nick. Kiedyś ksywa z liceum i tak już pozostało. Może nie będę opowiadał swojego dzieciństwa z liceum przykrego bardzo. Nie, no dobra, oczywiście żartuję. No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. To jest kontynuacja z sieci wzięte, tylko w bardziej takiej formie e, prywatnej. Jak widzicie, podpis pod podcastem luźne, luźne gadanie niespokojnego człowieka, albo spokojnego jak to woli. Czy jestem spokojny, czy niespokojny, to decyduje o tym tylko i wyłącznie, jaką nogą wstanę. Z łóżka, podczas porannego wstawania czy jest to prawa noga, czy lewa. Zawsze mi się myli, nie wiem, która noga jest ta zła Więc tak naprawdę Nie ma to większego znaczenia Ale oczywiście jest to decydujące Aczkolwiek znaczenia nie ma e, Dobra, co jeszcze mogę powiedzieć Bo to taki drobny wstęp jest Może wiecie co, dla tych, którzy w ogóle mnie Nigdy wcześniej nie słyszeli Wejdą sobie na, na jakiś tam podcast autorski No Łukasz się nazywam Chyba No dobra, może nie wszyscy wiedzą Łukasz Miło mi, jestem Łukasz. Eee, także. Hmm, co tutaj będzie? Tutaj będzie takie osobiste gadanie. Bo z sieci wzięte, jak już tłumaczyłem, miał swój wymiar taki powiedzmy, ściśle okrojony, ściśle przynależący przynajmniej miało mieć, wyszło inaczej, a tutaj będzie o wszystkim. Jakieś inne piwa to jest coś naprawdę, co wspaniale działa będzie o wszystkim, także będą jakieś pierdoły z sieci. Niemniej jednak nie będzie, to już o, nie będzie to już sprowadzone tylko i wyłącznie do sieci. Będzie bardzo dużo epizodów z mojego życia, które jest bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj rano wstaję, idę na pociąg, idę na uczelnię, wracam z uczelni, siedzę przed komputerem, idę spać. Kolejnego dnia cykl się powtarza, więc tak jak mówię, życie jest bardzo zróżnicowane. Bardzo wiele się dzieje w ciągu mojego życia i warto o tym opowiadać. A przynajmniej przez pierwszych pięć minut porannego wstawania. Jest to najbardziej burzliwy okres w moim, moim każdym dniu, więc sądzę, że to będzie, to będzie to, o czym będę chciał powiedzieć. Gdyby był koło mnie gdzieś tutaj jakiś psycholog, zapewne zapytałby mnie, chciałbyś o tym porozmawiać? Pewnie nie. Rozmawiać nie, nie, bo, bo to nie ma sensu. Teraz mówię z jednej, z drugiej strony, jestem... dobra. Ktoś mi też zarzucił kiedyś, że ja się bardzo plączę z głową przy tym dyktafonie i wtedy z różnych kątów zgrywa mi dyktafon i w ogóle. No bo to jest dyktafon stereo. Ludzie, Boże! Stereo halo, halo, z jednej z drugiej strony zgrywa. Nie jest tak, że, że centralnie człowiek stoi czy tam mówi do dyktafonu. Czasami się poruszy głową, no bo.. <śmiech> no bo nie wyobrażam sobie, żeby. Trzymać głowę centralnie przy dyktafonie na wprost Troszkę się mija z celem, prawda? Także, także to będzie to Dzisiaj, teraz, w tym momencie będzie Jak słyszycie, jest bez podkładu no bo, no bo po prostu nie Bo podkładu nie będzie Nagrywam tak jak już napisałem w tej pierwszej notce Lepiej lub gorzej Słyszycie jak nagrywam? Tym razem usłyszycie tylko i wyłącznie mój głos, mój głos, mój głos, bez żadnych dodatków audio. No oczywiście będzie tam kiedyś jakaś muzyka dołożona. A, częstotliwość, tak, częstotliwość. Nie wiem. Tutaj akurat w tym podcaście nie będę się z niczego tłumaczył, nie będę przepraszał za to, że nie nagrywałem czy coś. Nie wiem. Podcast będzie wydawany tak, jak mi się będzie podobać. Po prostu będę miał wenę, to nagram, bo tak zauważyłem, że jest najlepiej. Nie wolno się zamykać w jakichś takich... Mail przyszedł do mnie z Komodo Group. Nieważne. Nie wolno się zamykać w jakichś sztywnych ramach czasowych, bo to wtedy jest bez sensu. O tym też pisał Przemek, Szczepaniu Techrum oraz Made in Island. Polecamy, polecamy. Obydwa podcasty... A, bardziej ja polecam Techrum, bo to bardziej tak... Na mnie wciągający temat Tech Room. Tech Room. Room. Nie room taki do picia, tylko room. Przez dwa o. E, dobra. Przemek mówił, że to nie jest problem nagrywać co tydzień, ale nagrywać sensem, z kwintesencją. To jest problem, proszę państwa. To jest problem, im w tym tkwi cały szkopu Też tak uważam. Nie ma sensu zamykać się w ramach czasowych. Jak wiecie, swego czasu zawsze obiecywałem, że co dwa tygodnie, co tydzień będzie odcinek, będzie, na pewno będzie. Oczywiście nie było. Bo jak nie ma weny, no to kurczę, nagrywanie o pierdołach, to nie ma sensu, tak? Tak jest prawda. E, także e, także, nie wiem, kiedy będzie zapowiedziałem, tak, ja mogę y, możecie mnie teraz zbluzwać, bo na innym moim podcaście mój linux zapowiedziałem co dwa tygodnie odcinek, fakt, tam będzie co dwa tygodnie ale to jest nieco inny podcast, tam się ciągle coś zmienia, tak jak Przemek to może potwierdzić w świecie IT co chwilę coś się zmienia, jest jakieś nowości są, także słuchajcie tam do gadania naprawdę jest sporo jest trochę tego ehm, także, także tam się coś będzie działo a tutaj, tutaj no mówię będę miał ochotę, to powiem to będzie totalna prywata totalnie mm, prywatne rzeczy i takie bardzo osobiste niemniej jednak wydaje mi się, że bardziej ciekawe i takie bardziej na luzie taki typowy podcast do gadania, gdzie można się wygadać to wiecie, wiecie, właśnie takiego podcastu mi brakowało tak jak mówiłem wrzucałem te takie luźne gadki sobie na na ten, na facebooka ale od czasu, kiedy mam tam znajomych takich innych, znaczy, no, innych znajomych, oho, nie no, znajomych różnych, właśnie z różnych kręgów, nie chcę wrzucać takich rzeczy. A tutaj jest miejsce, gdzie mogę się wygadać dowoli, całkowicie. Dlaczego WordPress? Strona na WordPressie, bo rzygam blogerem już. Mam już tyle tych stron na blogerze, że normalnie mi się niedobrze robi, jak widzę blogera i po prostu chciałem jakieś odskoczni, a WordPress, o ile ma tutaj dużo nie niedociągnięć, to jednak jest jakimś tam serwisem fajnym. Fajne, fajne. Słowo fajne, wiecie co? Słowo fajne kojarzy mi się z, z podstawówką. Moja nauczycielka tak tępiła ludzi od polskiego, którzy mówili fajne. Ona nie trafiała tego słowa. Tak samo jak nie, nie można było mówić z dużej litery, trzeba było mówić wielką literą. Pamiętam, kilkaset razy pisałem nie będę mówił z dużej litery. Moje biedne dzieciństwo. <słuch> Tak, no, no dobra, dlatego jestem teraz taki pomylony, no, ale pomijmy ten przykry fakt. Chciałem powiedzieć kilka słów, kilka minut, a tu już mi się chyba troszkę więcej niż kilka minut nagrało, także do usłyszenia w kolejnym już odcinku nie wiem kiedy. Jeżeli chcesz wiedzieć, być na bieżąco, zawsze mieć przy sobie odcinek, znaczy zawsze wiedzieć o tym, że pojawia się nowy odcinek, to po prostu zasubskrybuj kanał RSS tak będzie najprościej. Jeżeli nie znasz się na czytnikach RSS-ów, czy też agregatorów, znaczy nie agregator, to jest, opowiem agregatorów podcastów, tak to się bodajże nazywa, masz z prawej strony subskrypcja e-mail i dopisz się. Dopisz się i dostaniesz na maila informację o tym, że pojawił się nowy odcinek. Także sądzę, no jakieś tam formy rozwiązane są tutaj. A, słuchajcie, prawa strona The Podcast Family. Mam nadzieję, że żaden podcaster nie obrazi się, że nazwałem w ten, a nie inny sposób jego podcast. To wyróżnia, wyróżnia taką typową nazwę, gdzie, yy, gdzie na innych podcastach jest właśnie tak jak się nazywa. Przecież na wszystkich stronach u mnie jest inaczej. Także mam nadzieję, że nikt się nie obrazi i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Borys Trzyka.